Kołd dla Polaków zamordowanych przez Sowietów 86 lat temu, uroczystości w Muzeum Katyńskim, obserwuje nasz reporter. W Augustowie, statki wypływają na jeziora, rusza sezon żeglugowy. Peter Maggiar i Wiktor Orban oddali już swoje głosy w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Lider opozycyjnej Tisy przed lokalem wyborczym między m.in. że Węgry muszą poprawić relacje z Polską. Urzędujący premier z kolei po oddaniu głosu mówił, że przyszedł tu, żeby wygrać, ale zapewniał, że uszanuje decyzję narodu węgierskiego. Węgrzy mieszkający w Polsce też mają możliwość oddania głosu. Robią to m.in. w ambasadzie Węgier w Warszawie. Nikolet Siklesi-Dąbrowska, która od 25 lat mieszka w Polsce, liczy na zmiany w swoim rodzinnym kraju. Mam nadzieję, że oddałam dobry głos, e, głos na zmiany, na lepsze zmiany po prostu. Głosowanie trwa od 6 godzin. Wyborom na Węgrzech przyglądamy się w radiowej jedynce. Polecam audycję specjalną. Będą w niej relacje, komentarze i rozmowy z gośćmi. Początek po 20. Rodziny katyńskie oddały hołd zamordowanym przez Sowietów bliskim. W Muzeum Katyńskim w Warszawie trwa uroczystość w hołdzie 22 tysiącom Polaków, którzy zginęli z rozkazu Stalina wiosną 1940 roku. Jutro obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Data święta nawiązuje do 13 kwietnia 1943 roku, kiedy Niemcy ogłosili odkrycie masowych grobów w Katyniu. W Muzeum Katyńskim jest Witold Banach, z którym się teraz łączymy. Rozmawiałeś z krewnymi pomordowanych o emocjach, Emocjach, jakie im towarzyszą? Co usłyszałeś? Usłyszałem to, co słyszę od lat, że emocje wśród rodzin zamordowanych wiosną 1940 roku nie zmieniają się. Jest smutek, są wspomnienia, ale też i gorycz, że nie można odwiedzić cmentarzy katyńskich, mówi Marek Garlicki, wnuk posła i senatora Apolinarego Garlickiego. Mój dziadek leży w Bykowni. Niestety wojna przeszkadza wyjazdowi na ten cmentarz i tu spędzamy ten czas i no, z dużą refleksją i ze smutkiem wspominamy. Uroczystość głęboko przeżywa również Maria Siwecka, córka zamordowanego w Charkowie, adwokata Stanisława Siweckiego. To są zawsze uczucia smutku. Braku ojca przez całe życie. Bardzo mi go brakowało. Myślę, że mojej mamie też było trudno. Dobrze, że mamy uroczystości, które wskazują na to, że o nich pamiętamy. Z rozkazu Stalina funkcjonariusze NKWD zamordowali strzałem w tył głowy. Około 22 tysięcy oficerów wojska polskiego, policjantów, urzędników i naukowców. Ich szczątki spoczywają na polskich cmentarzach wojennych w Rosji, w Katyniu i Miednoje oraz w Ukrainie, w Charkowie i pod podkijowskiej bykowni. Witold Tobanach, dziękuję za relację. To są aktualności jedynki. Fani jazzu odliczają godzinę wieczorem. Poznamy laureatów Fryderyków w pięciu kategoriach jazzowych. Szanse na dwie statuetki mają artyści Polskiego Radia. W kategorii jazz eksperymentalny, współczesna muzyka, improwizowana, nominowana została płyta Agi Derlak, Neurodivergent, mówi dziennikarz muzyczny radiowej dwójki Roch Siciński. To jest to muzyka ambitna, nie ma się co oszukiwać. Wspaniała, piękna, kreatywna, ale też właśnie wydana w sposób taki nie do końca oczywisty. Jakby wzięli Państwo okładkę, do czego zachęcam, to zobaczą Państwo, że tył jest przodem, a przód tyłem. Ta tytułowa neuroatypowość to pewien chaos, który artystka chciała przekazać w swojej muzyce, nie iść utartymi ścieżkami. Aga Derlak ma też szansę zostać jazzowym artystą roku. Z kolei o Fryderyka w kategorii kompozytor roku walczy Włodzimierz Nahorny, który w ubiegłym roku wspólnie z wokalistką Nulą Stankiewicz nagrał album Bliskość Ciszy wydany przez Polskie Radio. Rusza największa letnia atrakcja Augustowa w rejs. Wypływają statki augustowskiej żeglugi za dwie godziny. Na wodach Jeziora Necko i Rozpuda pojawi się pierwszy z nich, mówi prezes żeglugi Adam Aleksandrowicz. W kwietniu to będą rejsy takie pojedyncze, trzeba obserwować naszą stronę, te rejsy będą się z dnia na dzień pojawiały, więc zaczynamy niedzielę, a już w przyszłym tygodniu te też pojedyncze rejsy pokażą się, a długi weekend, wiadomo, majowy to jest dla nas taki jak główny start. W ubiegłym roku statki żeglugi augustowskiej przewiozły ponad 90 tysięcy pasażerów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na zachodzie kraju pochmurno z przejaśnieniami, na krańcach zachodnich miejscami po południu słaby deszcz, na pozostałym obszarze pogodnie i bez opadów. Na termometrach teraz 5 stopni w kłocku 6 w Zakopanem, 10 w stoku Poznaniu i Rzeszowie najcieplej, 11 stopni w Łebie i Kętrzynie. Ciśnienie w Warszawie 1008 hektopaskali i rośnie. Klimat. Jakość powietrza w kraju jest przeważnie dobra, bardzo dobra albo umiarkowana. Wyjątkiem jest Wielkopolski Gołuchów. Jego mieszkańcy oddychają powietrzem bardzo złej jakości. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Tylko w lasach w województwie opolskim i w części lubuskiego jest duże zagrożenie pożarowe w pozostałych regionach średnie albo małe. Jedynka. Polskie Radio. Radio w salonie. Dzień dobry, Dzień dobry, dobry. razem powiem, 3 tak. cztery. Dzień, Dzień dobry. dobry. Anna następnia Krafał Słaboń, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w jak Ujazdowskich jazdowski. w Warszawie i radio w salonie, jak zwykle spotykamy się z Państwem w niedzielę, tuż po... 12. Dzisiaj y, same kobiety, oprócz Rafała, oczywiście, siedzimy sobie pod cytryną, nawet y, zauważyłyśmy, że jedna cytryna już się urodziła. Ale łączyć jakoś te dwa fakty, że same kobiety oprócz mniej cytryna? Y, wiesz co, bo może być kwaśną. No, ale postaramy się być dla ciebie bardzo miłe. Ogród botaniczny reprezentuje. Tak, pani Karolina Żyniewicz, artystka, która dziś ma rezydencję, tak to się mówi, artystyczną w ogrodzie, to nie pierwsza artystyczna rezydentka w ogrodzie. Szczególnie interesują podobno panią rośliny trujące? Tak, dzień dobry. Bardzo mi miło, um, uczestnic że uczestniczę w tej e, audycji i że mogę reprezentować ogród w jakiś sposób. I rośliny trujące. I rośliny trujące też mogę reprezentować, jeśli trzeba. E, więc myślę, że... Mm, Będę w stanie zainteresować być może więcej osób. Ale rezydencja w ogrodzie botanicznym to jest obiekt mojego najwyższego pożądania. Niestety. Zwłaszcza, że Ta mieszka się w, w, mieszka, się w, ogrodzie właśnie. w ogrodzie mieszka się w ogrodzie. I w I to musi być cudowne. Tak, dyrektorów, dyrektor, jest cudowne. Się. dyrektorów dyrektorów właśnie tego ogrodu botanicznego. Jesteśmy na ty, więc już przestanę z tą panią. Nie lubisz określenia, że jesteś bioartystką. Jesteś po prostu artystką, że. Eee, no ja właśnie. jestem często wpisywana w ten nurt siłą rzeczy, e, ponieważ pracuję dużo z biologią. E, i jest to taka etykieta, która pozwala zrozumieć lepiej to, co robię. Więc no, nie, nie, nie mogę nie akceptować tego ym, w pełni. Natomiast wolę określenie żywa sztuka w takim sensie, że to życie to nie tylko biologia. Życie ma też swój aspekt społeczny yy, i polityczny i każdy inny, który należałoby brać pod uwagę. A jakbyśmy mogli, rozumiem, że trudno jest mm -hmm. krótko zdefiniować mm -hmm. to, co robisz, ale gdybyśmy spróbowali? Yy, mówiąc absolutnie w skrócie, yy, to jest... To są działania artystyczne, które oparte są o metodologię badań o życiu. Czyli w przeszłości miałam okazję współpracować faktycznie z biologami, biotechnologami i pracować laboratoryjnie. Mój doktorat był oparty o realizację dwóch projektów w różnych laboratoriach biologicznych, a moim promotorem, jako ciekawostkę wspomnę, był profesor Golik z Instytutu Genetyki i Biotechnologii. Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, więc to jest takie wchodzenie w produkcję wiedzy, dzielenie się wiedzą, ale też daleko posunięta translacja z języka nauki na język sztuki. sztuki. To ciekawe. Obok Katarzyna Białusz, socjolożka, lingwistka z zapachowym hobby. Przed nami... Niezwykła książka. Ach, zapach. Przewodnik po fantastycznym świecie zapachów. No tutaj, w ty dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Tutaj w ogrodzie botanicznym zapachów nie brakuje. Siedzimy sobie w szklarni. Jeszcze nam cytryna nie pachnie, ale możemy ją obserwować. Hobby zapachowe. Hm? Tak, hobby zapachowe, które narodziło się wiele, wiele lat temu, w 2013 roku, kiedy powstała wystawa o zapachach w Centrum Nauki Kopernik, um, którą um, zainicjowałam. I to hobby trwało tak długo, że w którymś momencie zdecydowałam Nie się tak um, kontynuować tą pracę i wraz z koleżanką Anną Budyńską. Opublikowałyśmy książkę o zapachach, ale nie o perfumach, tylko o tym przede wszystkim, co potrafi nasz nos i jak każdy z nas może zrozumieć i rozwijać swój smysł z węg. No właśnie, ja mam techniczne pytanie. Czy żeby pisać o zapachach, zajmować się zapachami, trzeba mieć super powonienie, czy wystarczy przeciętne? Wystarczy... Albo brak. No z tym brakiem to chyba brak gorzej. Tak, jest bardzo często i tutaj się może słuchacze zdziwią, takim impulsem do tego, żeby zacząć się zajmować badaniem zapachów, Dlatego, że brak, powoduje, brak zapachu powoduje też takie zmiany nastroju i tak wpływa na naszą ogólną kondycję, że często okazały się dla wielu osób impulsem do tego, żeby właśnie poświęcić się odkrywaniu tego, jak węch wpływa na nasze ciało. Ale żeby pisać i zajmować się zapachami, węch można mieć bardzo przeciętny i jak każdy z nas, można go również ćwiczyć. Ponieważ no właśnie, można go rozwinąć. Tak, węsie ćwiczy wąchając. Myślę, że konsultacje proste... z psami jakieś krótkie. Konsultacje z psami jak najbardziej, ale Ojej. na przykład niektóre zapachy, mimo tego, że psy mają niezwykle czuły nos, jak wszyscy wiemy, ludzie wyczuwają lepiej. Na przykład zapach banana jest w mniejszym stężeniu wyczuwany przez ludzkie nosy niż przez psie. Można się domyślić dlaczego. To jest pożywienie, które dla człowieka było ważne, a więc ewolucyjnie niektóre zapachy, są dla nas tak istotne, że nasz nos czyli jest odwrotnie, na szczególnie czy, czyli czuły. My, my bardziej jesteśmy czuli na zapach banana, niż pies, tak? tak? dokładnie. Bo jest też chyba tak, że zapach wpływa na poczucie smaku też, prawda? Ludzie bez zapachu no. inaczej od, odczytują smak. No y jak mamy zatkany nos tak. na przykład, to nie czujemy tak dobrze smaku, a może wcale czasem nie czujemy. To jest bardzo prosty test przy y, wielkim przeziębieniu mhm. albo y, przy zatkaniu nosa i spróbowaniu, jeśli tutaj w książce opisujemy taki bardzo dobry przykład, jedzenie lodów. E, w momencie, kiedy mamy zatkany nos, czujemy zimno i zwykle jakąś tam słodycz. Ale bardzo, bardzo nam trudno rozróżnić coś, co nazywamy potocznie smakiem lodów, ale tak naprawdę jest jego zapachem. Mm. Czyli na przykład, że są to lody truskawkowe, czy waniliowe, mm. czy czekoladowe. I wiąże się to z tym, że jak z wiemy... Z chemią to się wiąże. To woda. się wiąże z chemią i z tym, że receptory na naszym języku mm -hmm. e, reagują tylko na... Pięć różnych zmiennych, słodki smaków. Ale podobno gorzki. właśnie są są, jest więcej tych y, smaków i odkrywamy coraz nowsze nazwy. Jest taki y, smak. Tak, i taki smak japoński i tak dalej. Umami. Tak, tak umami. Sylwia Dec, no właśnie, y, wiedźma, hmm. tak opowiadaczka. Jest. Autorka takiego cyklu Do Jasnej Anielki, już druga książka. Cykl, no bo już jest druga książka, się ukazała. Monstery i afery. Zaraz Julka powie, jak to, czyli nasza aktorka, jak to jej ma monstera upadła. Ale to jest książka pełna takiej fantazji, że w zasadzie no, poważne rzeczy tutaj też omawiasz, ale ja się cały czas śmiałam. Także z tych nazw, które powstają. Te nazwy powstają dlatego, że jesteś, że jesteś też opowiadaczką, bajarką no Myślę, że tak. Myślę, że to jest taki sam proces twórczy jest dla mnie teraz taką przestrzenią, gdzie właśnie trochę stoję na dwóch nogach. z jednej strony jestem osobą piszącą, piszę od dziecka, mogę to powiedzieć. Pierwszą książeczkę napisałam, jak miałam 8 lat i byłam przekonana, że jak mama wyśle ją do Norwegii, a miała całe cztery strony w zeszycie, w dwie linie, to była poważna literatura. Oczywiście. To ja będę pierwszą ośmiolatką, która zgarnie Nobla. A do Norwegii dlatego. Tak, tak, tak. Ale mama nie wysłała, więc jakby droga trochę była na okółkę. I e, jakby pisanie było ze mną od zawsze. Po pandemii miałam e, taki moment w życiu, kiedy stwierdziłam, że dobrze jednak. Młodsza już nie będę, więc pora zrobić z dziecięcych marzeń Miesz, dorosły plan. Z czasem to bywa teraz <grym> różnie. Więc tak. No właśnie. E, a potem zaczynam opowiadać historię i teraz czuję, że właśnie dobrze mi się stoi na tych nogach. Że z jednej strony jako Pisarka, dobrze mi się czerpie inspiracje z tego procesu opowiadania historii, z tej wiedzy o mitach, z tej skarbnicy, jaką są baśnie, a z drugiej strony jako bajarka mam warsztat pisarski, więc też... A ty jesteś dyplomowaną bajarką, bo to nie jest tak prosto zostać bajarką, prawda? Oczywiście, że tak. Dyplomowałam się przy ognisku na Podlasiu. <śmiech> <śmiech> Śmieję się z tego trochę, ale tak, też swoją drogę zaczęłam w taki bardzo ciekawy sposób, tak myślę, bo pewnego razu po prostu byłam w Edynburgu Kocham Szkocję. I w Edynburgu no, jest centrum storytellingu. też story różne wiedźmy i takie, I tam totalnie prawda? totalnie wiedźmy. Mhm. I ja całkiem przypadkiem na Potykaczu zobaczyłam po prostu informację, że w centrum storytellingu będzie wieczór opowieści. I pomyślałam sobie, wieczór opowieści, co to jest? I powiedziałam mojemu mężowi, że to brzmi super. I on powiedział, no to chodźmy. Ja się potem wystraszyłam, bo to tak po angielsku, no to gdzież? Ale już było za późno. Poszliśmy i ja wtedy pamiętam, że wyszłam z centrum storytellingu po godzinie słuchania baśni szkockich po angielsku. Po angielsku, a nie po szkocku. Tak. Albo nawet w zasadzie po angielsku ze szkockim akcentem. Mm. I stwierdziłam, że ja będę chciała to robić. Ale jak, na czym polega nauka opowiadania? Jak to wygląda? Czego się tam człowiek uczy? Intonacji, narracji, składania zdań? To budowania. zależy. To jest ulubiona odpowiedź psychologów i tak. opowiadaczy. E, bo ja generalnie uczyłam się od innych opowiadaczy. E, uczestniczyłam w różnego rodzaju kursach, brałam też udział w festiwalach. I to jest bardzo indywidualna kwestia. Bo są opowiadacze, dla których na przykład bardzo istotną kwestią jest właśnie praca ze źródłami, intonacja też, takie techniki jak prawie że aktorskie, są opowiadacze, którzy działają bardziej spontanicznie i też to jest dla mnie taki potencjał sztuki opowiadania, że taki przez to, że stand jest... up trochę. Tak, tak, tak. I przez to, że ona jest bardzo taka egalitarna, bo tak naprawdę każdy z nas jest trochę opowiadaczem, to też pracujemy na bardzo różnych metodach, na bardzo różnych zasadach, w bardzo różne role wchodzimy i tak naprawdę czuję, że mówimy o wieczorach opowieści, o spektaklach narracyjnych, mm -hmm. ale żaden z nich nie jest taki sam tak naprawdę. Zapytamy też w następnych wejściach Oto czy to miejsce, w którym mieszkasz, a mianowicie mieszkasz na Podlasiu, niestety w mieście, ale tam też są różne opowieści. Żyją szeptuchy, szeptunki. Dlaczego więc... niestety miasto też jest pełne na pewno. Miasto, no właśnie, swoich, taje swoich tajemnic i tajemnych stworów, także będziemy o tym mówić, ale chciałabym porozmawiać teraz z Julią. Julią Konarską, autorką. Y, aktorką, przepraszam. Aktor autorką, autorką, też, autorką oczywiście. Aktorką teatru Ateneum znan znaną też Państwu z licznych seriali, y, z tym opowiadaniem, jak to jest w zawodzie aktora bo przecież macie tekst, który trzeba powiedzieć, a czasem ten tekst się zapomina i co wtedy? czy w ogóle jest coś w szkole teatralnej na kształt nauki opowiadania, nie recytacji, tylko opowiadania? Nie ma chyba problemu. Kończyłaś łódzką szkołę Dzień dobry Państwu. Kończyłam łódzką szkołę filmową. Nie mamy takiego przedmiotu podczas nauki, który by nas uczył opowieści. Jednak wszystkie e, pozostałe przedmioty e, sądzę, że kształtują w nas e, siłą rzeczy, taką umiejętność, a opracowywanie tekstu e, polega na. O, nawet tutaj będę Państwa wprowadzała tak. dzisiaj w świat poezji Marii Pawlikowskiej jasnorzewskiej Wszystko jest e, i, i Mam tutaj tak różne znaczki mm, potrzebne do interpretacji. Tak, Więc gdzie każdy tekst należy... wziąć jaką intonację, o, tak, tak. Tak. A każdy tak, ma tu indywidualnie, tak. czy są jakieś zasady obowiązujące? na przykład przy czytaniu poezji, które obowiązują wszystkich. Czy jednak jest Oczywiście. duża dowolność? Znaczy wiem, są, że są, są do tego zasady. Myślę, że najważniejszą zasadą w poezji są średniówki mm -hmm. i y, takie miejsca właśnie, które pozwalają nam na zachowanie odpowiedniego rytmu, y, pozwalają na wyczucie, y, po, pozwalają wyczuć sens. Także oczywiście są takie zasady. No to teraz była opowieść o tym, jak Julia się życie. przygotowuje, to teraz słuchamy. Zaczynamy od tego, no skoro mówiłyśmy o zapachach, prawda, o tajemnicach, no to draćmy tę tajemnicę, jak to jest być kwiatem. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, być kwiatem. Rozkwitają, milczą pośród liści, w kij związane lub pną się na kratę. Dekoracje? Jeńcy, statyści. Łatwo chwalić kwiaty. Lecz być kwiatem. Mm -hmm. Jak to jest być kwiatem? No właśnie, no zwłaszcza jak cię zetną. Ale właśnie ja tu mam pytanie trochę. No, czy znaczy nie a propos. Ale dobra, zadam i tak. Y, bo y, mówiliśmy o tym, że sztuka czerpie z nauki, prawda? Znaczy w jakiś sposób, czego, jesteś, czego twoja twórczość jest dowodem. A czy jest odwrotnie, że nauka czerpie ze sztuki? Z mojego doświadczenia wynika, bo to moja praca polega nie tylko na tym, że gdzieś tam produkuje, tworzę projekty artystyczno-badawcze, ale moim punktem zainteresowania jest właśnie ta relacja między różnymi dziedzinami, bo to nie jest tylko biologia i sztuka, ale to, jest, to są nauki o kulturze, humanistyka. Czasami zdarza się, że też e, nauki społeczne i e... To jest e, obserwowanie tego, jak przebiegają te relacje na takim poziomie czysto ludzkim, bo z kimś możemy mieć e, Dobre, lepszą wskizja. współpracę, z kimś możemy mieć gorszą współpracę. Natomiast e, też e, fascynujące są języki, które są e, budowane w konkretnych dziedzinach. I to, jak trzeba zbudować język, który jest takim językiem liminalnym, językiem pomiędzy, żeby można było coś razem tworzyć. I e, zmierzam do tego, że m, oczywiście y, przy każdym projekcie ja spędzam jakiś czas y, z jakąś grupą naukowców i to są. Y oczywiście też rozmowy, które są kuluarowe, to nie są tylko takie profesjonalne rozmowy dotyczące projektów i oni mi mówią o tym, jak wpływa na nich na przykład moja obecność, to co ja proponuję e, i często jest to taka informacja zwrotna, że to ta współpraca i spotkanie się z trochę innym językiem komunikacji i innym językiem wyobrażania sobie różnych rzeczy, powoduje u nich też takie nowe otwarcie na, na yy, nową falę ciekawości i trochę też taki powrót do tego, yy, co było yy, początkiem ich zainteresowania. Oto moc sztuki, proszę Państwa. Teraz poznamy moc yy, piosenek Kolportera, bo dzisiaj będziemy słuchali piosenek Kolportera. I ta pierwsza z nich, taka La Fiderelle, Na pewno Państwo rozpoznają mm, bez pudba tym piosenkę. simply mystifies me. Tell Something Radio 1. Rozwiązały nam się tutaj języki. Anna Następnia, Krafał Sławoń, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Radio w Salonie. Mamy wspaniałe gościnie. Y I mnie? <ścoughs> <ścoughs> I rozmawialiśmy trochę o językach, ale nie wiem, czy tę rozmowę przełożymy na yy, rozmowę na antenie też. No możemy rozmawiać w wielu językach. Ja myślę, że Sylwia Dec, autorka takiego cyklu Do Jasnej Anielki, teraz ukazała się książka Monstery i Afery. Jak sama nam mówiła, nauczyła się, znaczy została zainspirowana, żeby zająć się bajaniem, czyli opowiadaniem bajek, ale też rozmaitych historii na takim kursie Storytelu w Szkocji, gdzie mówiono po angielsku, ze szkockim akcentem, a nawet i po galicku, więc no można. To by było sztukę nauczyć się opowiadać w języku, którego się nie zna. No ale można taki język wymyślić chyba. Zresztą powiem państwu, że jak się czyta książki Sylwii, to tam są takie wymyślane różne historie, bo Sylwia uwielbia wymyślać nazwiska i imiona. To znaczy nazwiska są dosyć proste, ale imiona. Demonicjusz na przykład, to jest sąsiad głównej bohaterki. No, imię jest takie wskazujące na to, czym się ów Demonicjusz zajmuje, ale żeby było jeszcze śmieszniej, jest kot mówiący. Mówiące koty Państwo znają przecież z autopsji, to jest nic nadzwyczajnego. I ten kot, że było jeszcze zabawniej, ma na imię Grażyna. Kot Grażyna jest zresztą niezwykle inspirującym kotem, prawda? Bo nie wie za dużo informacji naraz. <grym> Ale poczekaj, słuchać, poczekaj, pobubić. bo chcę powiedzieć i to kociarze doskonale wiedzą, że jeśli ktoś ma kota i nawet psy też do tego, to i tak wiadomo, kto rządzi w domu, prawda? I kto kogo ma. I kto, i kto kogo ma. Kasia Białusz doskonale też o tym wie, że koty rządzą w domu, prawda? Oczywiście. Zawsze i y, też... Y... Nie tylko rządzą, ale e, też tutaj rozmawialiśmy o tym, jak e, różne gatunki różnie są w stanie percepować świat za pomocą różnych zmysłów. Koty jak tam kot Grażyna? Istnieją. Koty istnieją. Co, jest, kot co jest, jest cechą charakterystyczną? Kota Grażyny, Sylwia. E, kot Grażyna, e, się śmieję, że kot Grażyna to jest taki przyjaciel, którego wszyscy potrzebujemy mieć. E, bo to jest kot, który rozwiązuje problemy. Kot, który wie, że czasem trzeba skonstruować armię Czasem trzeba stanąć w obronie stokrotek osiedlowych, które są niszczone przez koszenie trawy trzy razy w tygodniu w sezonie, a czasem wie, że po prostu trzeba zabrać swoją kierowniczkę na kebaba po nieudanej akcji. A, a jak jest z zapachami u kotów? Wiemy coś na ten temat? Ym, wiemy. Ja osobiście nie jestem specjalistką od... No naprawdę. O, żałuję, żałuję, bo jest to niesamowicie fascynujące, ale ponieważ nie wiemy jeszcze wszystkiego o ludzkim zmyśle węchu, to, te zwierzęta są jeszcze mniej zbadane. Natomiast to jest ciekawe dla osób, które chcą leczyć zwierzęta olejkami eterycznymi. I tutaj e, przestrzega naszych słuchaczy, żeby bardzo, bardzo uważali, bo koty i psy są e, inaczej wrażliwe na zapachy niż ludzkie ale nosy. Ale miętka dla kota. Koci, miętka dokładnie, ale, ale niektóre rzeczy są zdecydowanie niepolecane. Tak samo do jedzenia Z, e, a na przykład. Więc proszę mhm. sprawdzać, proszę uważać. To dotyczy też ludzi i żeby poznać ten język zapachowy, nomen omen, warto, warto podchodzić do zapachów z pewną pokorą. Dlatego, że myślimy, że wszystko co naturalne jest, dobre. jest dla nas dobre i zdrowe, ale zapachy, którymi operujemy w takim codziennym użytku, to są zwykle olejki eteryczne, które mają zupełnie inne stężenie niż te zapachy, które nas naturalnie otaczają. Mhm. A więc y, lepsze jest drogiem wrogiem dobrego y, i czasem to większe stężenie może powodować na przykład y, pulę głowy. Ale tak mhm. jest tak samo, przepraszam, że ci przerwałam, tak samo z naturalnymi zapachami. Jeśli sobie ktoś jest wrażliwy na zapach lilii i sobie je do domu wprowadzi, to boli go głowa, kicha i tak dalej. To są entuzjaści pojedynczy chyba. <grym> Znaczy, dlatego lilie się zapachów. kojarzą z takim miejscem ostatecznym i tam jest dużo powietrza i wtedy nie ten zapach nie przeszkadza, nie nie. ale Powiedz, na przykład powiedzmy. zapach jaśminu na przykład też może niektórych zdenerować, jest wiele takich Oczywiście zapachów. Oczywiście każdy z nas ma własną bibliotekę zapachów, które mu się kojarzą dobrze lub źle. I tutaj akurat już wiele badań było poświęconych temu, czy istnieją na świecie takie zapachy, które można międzykulturowo uznać za dobre i złe. I wniosek jest jednoznaczny. Bardzo to zależy od naszego procesu socjalizacji i nie tylko od tego, czyli w jakiej kulturze, w jakim środowisku mhm, tak, tak. dorastamy, ale też od tego, jakie były nasze indywidualne doświadczenia. Um, niektórzy tutaj w Polsce z wieloma osobami, z którymi rozmawiałam, Mamy jakąś e, naprawdę miękkie szarlotka, miejsce w duszy. Tak? Szarlotka, ale też zapach benzyny. To z mojego pokolenia. No ja lubię na, na przykład bardzo zapach Na wakacje benzyny. te baki, te A Tak, bo to się 126. kojarzy z wakacjami, tak. <laughs> <prezydentnie>. <laughs> I te stacje benzynowe pachnące wtedy jeszcze bardzo intensywnie. Ale właśnie skojarzenia są często bardzo pozytywne, mimo tego, że sam w sobie ten zapach nie jest uznawany za zapach przyjemny. A tak nikt się nie polewa be, y, perfumami no, no benzynowymi. Dokładnie. I ta biblioteka zapraszam. Budujemy. Ostatnio są takie zapachy dla mężczyzn, ale nie tylko, które właśnie teoretycznie pachną benzyną, skórą, o, prawda? Krew sperma i y, y, y, jeszcze y, y, tak różnego rodzaju minerały. Tak, to jest modne. Natomiast to, co chciałam tylko powiedzieć, to że bardzo ważne jest to, że ta biblioteka buduje nam się od momentu, kiedy nasze mamy są z nami w ciąży. A więc czasem możemy nawet uważać. nie wiedzieć, dlaczego jakieś, mm -hmm. jakieś zapachy szczególnie do nas przemawiają, ale to, wina a to mamy. szczególnie nie. Nikt. Dlaczego, no, ale zasługa, sługa, to są bardzo, bardzo, bardzo miłe skojarzenia. A, a czy zapachy w sztuce się wykorzystuje? Są, są... właśnie takie ich... Oczywiście, ja osobiście jeszcze takiego projektu poświęconego zapachom nie zrealizowałam. Natomiast, ponieważ tutaj wspominaliśmy, że przebywam w, w ogrodzie w związku z moim projektem dotyczącym roślin toksycznych, to um, no, te rośliny też komunikują się z nami w pewien sposób i e, teraz też e, staram się znaleźć korelacje między tym e, po pierwsze, jak my estetycznie oceniamy daną roślinę i czy na przykład te, które oceniamy bardzo wysoko estetycznie, mogą być dla nas śmiertelne. Często A, są, prawda? I e, jest tak, że mm, Rośliny często w momencie zagrożenia, w momencie jakiegoś bodźca, który jej niepokoi, wydzielają jakieś oleje eteryczne, które sygnalizują innym roślinom wokół lub innym częściom danej rośliny, że coś się dzieje nie tak. I teraz myślę sobie, że my jakoś trochę inaczej uczymy się przez socjalizację, tego, jaki mamy stosunek do określonych zapachów czy, czy, czy smaków. A czym innym jest takie um, uczenie się podbudowane nauką. To znaczy y, uczenie się na podstawie tego, co... Dana roślina na przykład zawiera i co jest jadalne, co jest niejadalne, co może być alergogenne, co jest dla nas niealergogenne. Więc te wszystkie takie sensualne doświadczenia, po pierwsze um, one wszystkie są w polu zainteresowania i sztuki i nauki, a, a po drugie um, one mają jakieś między sobą um, powiązania. Bo ja jeszcze chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, o te toksyczne rośliny, potrójmy trochę Państwa, jakie są w ogrodzie botanicznym najbardziej takie toksyczne, żebyśmy od razu To jest bardzo ciekawe, bo tam Z grubej, ciekawe, rube, tam pobiegli, z grubej tak. To jest bardzo ciekawe, bo ja nie wiem, czy ja mogę ujawnić, dlatego to tak, że dowiedziałam to inicjały, się... Inicjały bardzo, proszę. Bardzo to tak, możemy zdradzić inicjały, ponieważ y, tutaj w szklarniach mamy toksyczne y, i egzotyczne rośliny. Mm -hmm. I te rośliny, które są najbardziej niebezpieczne są w ogrodzie nieopisane i delikatnie A, schowane. Tak, Więc e, mogę powiedzieć, że mamy na przykład tutaj niedaleko e, Modli Groszek, mm -hmm. który jest bardzo piękną swoją drogą rośliną, pięknie kwitnącą, mającą e, też e, piękne nasiona. Natomiast e, jest śmiertelnie No jest jeszcze winczca jagoda, nie należy im mieć sprawdziwą Ligroszku. To teraz sobie od, odpoczniemy chwilę, muzycznie sobie odpoczniemy. After you could Should I take the time to try, for who else could qualify after you? Hold my hand and swear you'll never cease to care, for without search years, but who else could change my tears into laughter after you? After you, who could supply Radio Jedynka. Radio w Salonie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Rafał Sławom, Anna Jan Stępniak wstępnie. i liczne grono cudownych pań. Karolina Żyniewicz, Katarzyna Białusz, Sylwia Dec i Julia Konarska, która teraz, bo w poprzednim wejściu, w poprzedniej rozmowie jakoś tak zgubił nam się wiersz Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, więc bardzo Cię prosimy o wiersz. Tejże znakomitej, takiej ikonicznej poetki. O tak, i myślę, że ona się bardzo dobrze wpisuje w naszą rozmowę, w nasze towarzystwo, ponieważ ona y, kochała naturę. Określiłabym ją nawet mianem wiedźmy. Tak, tak, ona bardzo ez ezoteryką była zainteresowana. Tak, tak, tak. Stawiała tarota, astrologia była dla niej bardzo ważna. Ona była bardzo współczesną, świadomą kobietą. Kochającą naturę, zatem ptaki wiosenne. Taszek na sztachecie sąsiedniego ogrodu piłuje szklaną piłą piosenkę żałosną. Przed chwilą grał na flecie z melodyjnego lodu. Lecz słońce flec stopiło i w kroplach rozniosło. Tam znowu inny wyżej uparcie jak Chińczyk kiwający głową trzęsie dzwonkiem ze szkła. Krokusy rosną, chyże w kolorowej słodyczy, Jakby na ziemię płową cała tęcza zeszła. Trawa wzrasta nagle, jak ciągnięta ręką, Pachną niewidne kwiaty, powietrzne balsaminy, A kos w czarnym gardle toczy nutę miękką, Zaczerpniętą przed laty w studni Meluzyny. Ach, jak pięknie. Brawo. A powiedz Julka, w czym my się, w czym cię możemy zobaczyć w Teatrze Ateneum w Warszawie? Możecie mnie Państwo zobaczyć e, obecnie chyba w czterech tytułach, choćby dziś, być może znajdzie się jeszcze jaka, jakaś wejściówka e, w sztuce Mój syn chodzi tylko trochę wolniej mm. w reżyserii e, Iwony Kępy, również w jej reżyserii sztuka pod tytułem Ojciec, e, komedia Źli Żydzi. Oraz w spektaklu muzycznym w reżyserii Mariana o Pani para taki, nasycona. Ta, ta, ta, takiego tak, tak, taki tak, jego tak benefic. tak. Tak, ja tak. Słyszałem, że teatr Ateneum się rozbudowuje. Tak, właśnie za tak. Także, także szykuje to Wam jest się tak. więcej pracy teraz. Więcej scen to więcej pracy może urządzać. Byłoby wspaniale, zobaczymy, kiedy to nastąpi. <laughs> Bo mieliśmy już. Przez lata całe plany remontowe. Tak, to remontowe. Prawda, że on się rozbudowuje już od lat, tylko się jeszcze nie rozbudował. No może kiedyś się rozbuduje. Z metrem też tak było, pamiętacie. Było długo, długo nic i wreszcie się stało. A tak. jak się właśnie rozbudowują opowieści? Bo jeszcze do tego chciałem wrócić. Czy uczą też, czy te opowieści są często wie, wie, wierszowane? To zależy. No. Z opowieściami jest tak, że ja pracuję w ten sposób, że bardzo lubię... Mm, obserwować moją widownię. Bardzo lubię obserwować to, co się dzieje. Jestem tym typem szalone, szalonej opowiadaczki, wiedźmowej opowiadaczki, która reaguje na to, co się wydarza. I na przykład wczoraj właśnie występowałam w Warszawie z moją grupą kolektyw opowieści Tamderym, Opowiadaliśmy opowieści o melodiach. I tam faktycznie zrobiłam tak. Wybrałam sobie legendę o szczurołapie z Hameln, która jest dość powszechnie znana, a która dla mnie jest o tyle bliska, że doczytałam się, że w kronikach miasta Hameln Hameln. Jest zapisane to wydarzenie. Wydarzyło się według kronik 26 czerwca. A ja się urodziłam tego dnia. Hmm. Czyli znak. 26 czerwca. Też się urodziłam? 22. A. Blisko. Blisko. E, I faktycznie szczerła z Hameln zrobiłam właśnie tak bardzo rytmicznie. Włączyliśmy ludzi do opowieści, żeby nam trochę podrzucali rytm. Nauczyliśmy się wspólnego rytmu. Więc faktycznie czasem te moje opowieści są takie bardzo... Mm, Rytmiczne, bardzo wspólnotowe, też bardzo włączające ludzi. A co ciekawe, kiedy potem y, moi słuchacze czy, czytają moje książki, to często wracają do mnie z informacją, że czują się czytając je, tak jakbym stała opowiadała. obok nich Opowiada, i opowiadała, bo tak one są tak pisane. A na czym polega ten kolektyw? Znaczy podrzucacie sobie ten, na czym kolektywność tej pracy polega, opowiadaczy? Naszej pracy jako kolektywu, kolektywność polega na tym, że działamy w grupie. Jest nas pięcioro, sześcioro osób w zależności od wieczoru i nasza praca polega na tym, że po prostu spotykamy się, wymyślamy tematy, które chcielibyśmy podjąć. Teraz to były melodie. 23 maja będziemy robić opowieści o roślinach, skądinąd no, tutaj, no, tutaj zaraz no, na Jazdowie. No, tak. Opowiadamy też no, w listopadzie. To jest, to jest ulubiony miesiąc opowiadaczy, bo można opowiadać właśnie grozy, historię grozy. Wszyscy absolutnie kochają. Kochamy się bać jako naród. To jest moja refleksja. No ale jest noc tak? świętojańska wcześniej. Jest też noc świętojańska. Ten termin również lubią opowiadacze i słuchacze. A my się kochamy bać, tak? Polacy? Tak, takie mam wrażenie. Jak u nas też w naszej grupie, ja też jestem tą osobą, która zajmuje się kwestiami typu organizowanie wieczorów, ogarnianie biletów, promocji. I po tym, jaki jest feedback dotyczący wydarzeń, to widzę, że tak, że jednak groza... Nie bez przyczyny Polacy czytają chyba najwięcej kryminałów. No twoje, twoje książki też są takie trochę grozą podszyte jednak. To nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. I ktoś na przykład, no, uwierzyliby państwo, że chryzantemy mogą się za, zamienić w chryzantemy gryzące. Nie. No, to klasyczne, to jednak, życie na klasy, klasyczne życie na Podlasiu. Klasyczne życie na Podlasiu. A tutaj są takie roślinki, które też nas mogą pogryźć, prawda? Karolina? No mamy tutaj rosiczkę. Tutaj to znaczy przed nami na stole. Żeby na stole proszę. mamy tutaj taki e, zestaw właściwie roślin, a, ale tak najbliżej no nie bardzo, mamy przecież... przed sobą rosiczkę. I e, o ile mi wiadomo rosiczka e, nie byłaby zainteresowana pożarciem nas, e, to co nas powinno uspokajać. Aczkolwiek inne, nieco mniejsze organizmy e, bardzo chętnie. Ale jakby Sylwia rzuciła jakieś zaklęcie, to mogłoby tak być. No to może jak skończymy. Nigdy nie mieszkałam na Podlasiu, nie wiem e, co jest możliwe. Nie próbujmy, nie o... próbujmy, próbujmy za to powiedzieć, <laughs> kiedy się pisze przewodnik po zapachach, gdzie jest początek tej podróży, a gdzie koniec, jest jakieś kierunki się jakieś wyznacza? Wiesz, koniec, nie, Końca nie, nie ma mówmy nie ma. o tym, kiedy zawsze jest ciekawość. <laughs> i, i e, czubek własnego nosa. E, bo e, uczyć się o zapachach i uczyć się poznawać własny e, zmysł zapachu naprawdę możemy zawsze i wszędzie. My w naszej książce z Anią Budyńską zachęcamy właśnie do tego, żeby zaczynać od rzeczy nas na co dzień otaczających. Czy to jest własna kuchnia, czy to jest filiżanka z kawą, którą o, codziennie zapach pijemy. kawy, prawda? Takie to jest w swojej cudownie. kuchni. Pomyślałem, że w swojej Tyle kuchni wiele bym się nie nawąchał, ale... Dlaczego? <laughs> Bo nic się tam nie dzieje. No to... Zapach czystości to też jest bardzo, bardzo ciekawy. z co kojarzymy? Tak, higienę, a poza tym bardzo trudno ten zapach poczucie? zrobić. A zapach Oczywiście. u dentysty, lubimy czy nie, tam jest no właśnie, bo nieba... I te wszystkie chemiczne mm. odczynniki, niektórym się to kojarzy właśnie z czystością, higieną, bezpieczeństwem, niektórym wręcz przeciwnie ze stresem i bólem. Zapach grozy. Zapach grozy, właśnie. <laughs> ale, mm, ale przez to, że nasza umiejętność wyczuwania i rozpoznawania, zapachów jest tak elastyczna i tak możemy ją rozwijać, to naprawdę możemy y, posiłkować się w tym treningu wszystkim. My, y, zaczynając naszą zapachową przygodę, uczyłyśmy się rozpoznawać miody, różne miody, ponieważ one na pierwszy y, węch y, pachną bardzo podobnie, ale po chwili zaczynamy wyczuwać subtelne różnice. To jest trochę inaczej niż przy właśnie winie czy kawie, gdzie od razu ten bukiet jest bardzo prominentny i możemy wyczuć różnicę, a miody tak raczej subtelnie. No tak, subtelnie, no bo jest miod akacjowy, prawda? Jest lipowy, gryczany. No i właśnie. Czyli I... co, kupujemy i wąchamy? Bardzo płynnie Biulka. z tych e, naszych własnych, nie wiem, kulinarnych doświadczeń możemy przejść do odkrywania zapachowego miasta, do ulubionych parków, do ulubionych piekarni, do ulubionych miejsc, które nam się zapachowo z czymś kojarzą. To o są... zapach pieczonego chleba przecież to no jest coś W ogóle utworzenie rankingu zapachów byłoby interesujące, ale nie wiem, czy możliwe. Istnieje takie um, zainteresowanie od strony UNESCO, żeby... Um, te miejsca znaczące dla nas kulturowo również klasyfikować pod względem zapachów, czyli żeby były takie miejsca, które mają tak typowy zapach, żeby trafiały na te listy UNESCO. Zapoczątkowane to zostało w Japonii, oni stworzyli własny ranking takich miejsc. Istnieje też zapotrzebowanie od naszej kochanej wydawczyni, żebyśmy już powoli kończyli, bo niestety. Tak, no, tak. Justyna, Justyna Majszak, tak, daje nam tutaj znaki. Nie to, że Justyna jest taka niedobra, tylko ona po prostu pilnuje, żeby Porządku. wszystko się zmieściło. Paweł Miłoszewski też pilnuje, żeby było nas stąd słychać. Więc proszę państwa my pilnujemy siebie, my pilnujemy siebie tak, Rafał. Sławoń, Karolina Żyniewicz, Katarzyna Białouż, Sylwia Decy i y, Julia Konarska. Były dzisiaj, Rafał też był i Paweł też był. No cóż, nikt nie jest doskonały, tak bym powiedziała. Ale staramy się. Zapraszamy Państwa za tydzień. Za tydzień znowu radio w salonie z ogrodu Botanicznego. Zaraz po 12, zaraz po Hejnale, po wiadomościach. Czekamy na Państwa. Dziękujemy bardzo.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 Radio kierowców. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Największy ruch obecnie mamy na południu kraju, na południowym zachodzie właściwie, na Dolnośląskim odcinku A4 między Wrocławiem a Legnicą. To tutaj należy spodziewać się największych utrudnień i spowolnień. Kłopoty z przejazdem cały czas utrzymują się po wypadku, po którym już tutaj, jak służby informują, nie ma ani aut, ani pojazdów, które brały udział w tym zdarzeniu, ale cały czas utrzymuje się spowolnienie korek. Chodzi o odcinek między węzłami Kostą konty Wrocławskie na jestni w stronę Legnicy na 100. 27 km doszło do zdarzenia drogowego, po którym cały czas właśnie utrzymuje się spowolnienie na jezdni w stronę Legnicy. Kłopoty z przejazdem zakończyły się również na wysokości węzła Wrocław w południe. Tutaj też mieliśmy zdarzenie drogowe, które skutkowało dużym korkiem, który niestety ale też cały czas się utrzymuje, choć aut już, które brały udział w tym zdarzeniu, nie ma, i ten korek jest na jezdni prowadzącej w stronę Legnicy. Ciasno jest w ogóle na tym odcinku, a czwórki między Wrocławiem a Legnicą bo kierowcy też zwalniają w okolicach Legnickiego Pola i później również za Legnicą na jest nieprowadzącej w stronę granicy w do której to również jest kolejka aut czekających na wyjazd z Polski w stronę Niemiec. Kolejki na naszych zachodnich granicach również są w Olszynie, ale tutaj zdecydowanie mniejsza, a także w Świecku i w Kołbaskowie. Tutaj też należy poczekać na wyjazd. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na wysokości Goleniowa na S6S. i S 3 to obwodnica tego miasta. Tu prace drogowe spra sprawiają, że kierowcy zwalniają na jezdni prowadzącej w stronę Szczecina. Jest korek w związku z tymi drogowymi pracami. 22 513 11, 11 to numer do radia kierowców.